Co wy mi powicie, jak ją ja przyniesę to maleńkie dziecię? Zanieś go ma córecko do Janka do sieni. Jak cię Janek zdradził, niech się z tobą żeni Mamo moja mamo, ja już zanosiłam, to Jankowa mama skije mnie go. To Jankowa mama z kijem je goniła